Jesień wiemy jaka była. Zima również nie była godna, ale ten jeden tydzień mrozów dobrze dał się w kość wszystkim plantacjom rzepaku. Jakie więc perspektywy są przed zbiorami? Jaka zdrowotność roślin? Czego można się spodziewać? W naszym regionie, patrząc tutaj na północy Polski żoławy po Wiśle wymarzło i przemarzło 60% rzepaków, tak? około 40% 50% zostało, bo mówię, przemarzło, bo wymarzło kompletnie ze 30-40%, a następne 20%, które stoi, to ma niski potencjał plonowania. Wygląda to teraz troszeczkę lepiej po tych opadach, po ociepleniu. Jak widać tutaj na poletkach, jedne odmiany troszeczkę gorzej, wypadły, inne lepiej i z tego też powodu patrzymy na to, jak, jakie odmiany będziemy polecać w następnych latach. To nie tylko plon, ale też i zimotrwałość. Jeżeli chodzi o zdrowotność, jest dobra do bardzo dobrej, wiosna była dosyć późna robiliśmy zabiegi pod kontrolą, może nie te najwyższe, z najwyższej półki, bo w tym roku jednak potencjał polonowania jest troszeczkę mniejszy, no dużo mniejszy jak w zeszłym roku, czy dwa lata, dlatego nakłady dostosowywaliśmy oczywiście do potencjału, ale też nie przesadzając z oszczędnościami, bo to do niczego nie prowadzi. Że paki nieźle wyglądają, tak jak powiedziałem, zdrowotność, myślę, że dobra, potencjał polonowania w granicach 2,83 3 tony, to jak będzie, to będę zadowolony w tym roku. No ale nawet z tego co widziałam w pierwszym komunikacie Jungu, Krajowy Bilans Wodny, nawet na Żuławach był bardzo tragiczny, co mnie osobiście zdziwiło. Jak to przełożyło się na wyniki? Na pewno sucha i zimna wiosna, po weekendzie majowym zrobiło się ciepło i przeszły lekkie deszcze, spowodowało to, że te plantacje, które były uszkodzone po ziemi, dużo bardziej wypadły, tak? Gdyby była bardziej... Czyli to jeszcze pogorszyło. Pogorszyło to sytuację. Gdyby ta e, pogoda była troszeczkę lepsza, z 2-3 tygodnie wcześniej przyszło ciepło, około 10-15 kwietnia spadł deszcz, na pewno potencjał regeneracyjny tych plantacji byłby dużo większy. Natomiast ta pogoda, czyli susza, dodatkowo chłody, bardzo długo do weekendu majowego praktycznie, spowodowała to, że plantacje ginęły w oczach z dnia na dzień. bo na początku marca nie, po testach przesimowania wyglądało tak źle, jak to jak to jest w tej chwili w rzeczywistości. A jakie perspektywy w takim razie przed kolejnym sezonem zasiewów, bo przecież siadcza będzie w sierpniu, a wszystko wskazuje na to, że w sierpniu będzie sucho. W ubiegłym roku no, rolnicy opóźniali się wyczekali na deszcz, no ale jak długo można opóźniać? Przecież nie posiejemy rzepaku w październiku. Tak jest, no jest logika. Ja myślę jak do 5 września rzepak będzie zasiany i miałby potencjał wschodów. Szybka odmiana szybko rosnąca hybrydowa w naszym terenie. Ja nie mówię o warmii Mazurach czy o Podlasiu, tak? A na dolnym przysiągu to wcale nie, nie najgorszy teren, można to robić. Co jest istotne, to nie, nie istotny jest termin siewu, ale termin wschodów. tak? Ale co z wodą? Nie czekać, nie siać w suche? Powiem, Nie, powiem tak. Jeżeli są spodziewane opady, siejemy w suche. Jeżeli nie ma, no to po prostu czekamy. tak? Ale jak ktoś sieje, nie wiem, tysiąc hektarów rzepaku, to nie może czekać, musi siać i tyle. Musi na coś zdecydować. No właśnie, ale teraz jest pytanie, dokąd czekać? Gdzie jest ten punkt graniczny, mówiąc jak w lotnictwie, wysokość decyzji? Nie odpowiem na to, bo tak jak powiedziałem, nie termin siewu, się liczy, a termin wschodu Może być zasiany 5 sierpnia, deszcz przyjdzie, koniec sierpnia, wchodzi początek września i ten zasiany początek września będzie lepiej wyglądał jak ten z początku sierpnia. Każdy musi wiedzieć, jakie mam możliwości techniczne. Ja w zeszłym roku powiem o sobie, o ojca, posiałem rzepak, było sucho, nie zapowiadali deszczów, ale wiedziałem kolega, który robi mi przysługę, pięć dzisiaj u siebie, jak nie zasieją mnie przed czasem, to będzie po czasie, będzie na pewno i nie wiem, co będzie. Kazałem za spad spadł deszcz, rzepak w zeszczu to oczywiście był bardzo nierówny, ale jakoś go wyprowadziliśmy do zimy. Jest, został, tak jak tutaj, potencjał plonowania rzędu 2,5-3 tony. Jak na ten rok, jak tyle da, będę zadowolony. Oczywiście nie jest to super plon, ale patrząc na te warunki, które były, może ceną to odrobi, nie będzie najgorzej.